autopromocja. Program drugi jest 18. Dzezowy klub dwójki. Elżbieta Malinowska i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu, witamy w naszym dwójkowym klubie. Dziś czwartek, dziś jestem tu w zastępstwie Andrzeja Zielińskiego, dziś chciałbym abyśmy rozwinęli kilka wątków, o których mówiliśmy wczoraj. Wczoraj prezentowałem Państwu między innymi sylwetkę flecisty, saksofonisty altowego Kena McIntyre'a. Słuchaliśmy reedycji wspaniałej płyty Looking Ahead, płyty nagranej z udziałem Erika Dolfiego. Erika Dolfiego, o którym... Mm, Ostatnio sporo mówimy także w kontekście jego nagrań z Johnem Coltrane'em. No i pomyślałem, że to dobra okazja, aby, aby dziś poświęcić mu osobne spotkanie i skoncentrować się przede wszystkim na dwóch sesjach właśnie z samego początku lat 60 Dwie absolutnie podstawowe płyty Dolfiego, Out There oraz kolejna chronologicznie płyta w dyskografii artysty, album Far Cry. Płyty, które powiedziały światu, pokazały światu Dolfiego, takiego można powiedzieć osobnego, nowego, właśnie niepowtarzalnego, który sam pisze tematy, który... Mebluje swój zespół, układa go pod własne brzmienie. Wiemy o tym doskonale, Dolphy był prawdziwym oryginałem w historii muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej. Był wybitnym instrumentalistą, to trzeba podkreślić, grał biegle, żeby nie powiedzieć wirtuozowsko, na czterech instrumentach, na saksofonie altowym, flecie poprzecznym, na klarnecie i na klarnecie basowym. Dolfi, muzyczny rewolucjonista który tak naprawdę potrafił zagrać w każdym niemal jazzowym stylu. I tutaj pod tym względem był ym, bardzo podobny do, do Johna Coltrane'a, pewnie dlatego tak świetnie się rozumieli. E, proszę Państwa, zatem dziś y, podróż do początku lat 60. Gdyby ktoś miał ochotę mm, skontaktować się, skomentować to wszystko, napisać do mnie, jak zawsze zapraszam, Radio.pl Thank mm -hmm. you. There. Tak nazywa się ten temat Erika Dolfiego, otwierający płytę właśnie tak zatytułowaną. Druga autorska płyta Dolfiego, materiał, który od pierwszych taktów, od pierwszych dźwięków pokazuje, że no, będzie mocno odbiegał od debiutu, od debiutanckiej płyty Dolfiego, od pozycji Outward Bound która ukazała się nakładem wytwórni Prestige w serii New Jazz i która była utrzymana jeszcze w tonacji takiego, powiedzielibyśmy, standardowego, bopowego kwintetu. No a tu, jak słyszeliśmy, od samego początku do głosu dochodzą te bardziej te bardziej awangardowe zapatrywania Dolfiego, no a obsada tego kwartetu, yy, który, yy, który właśnie zabrzmiał, wysoce oryginalna, bo mamy tak, mamy perkusję, na której gra Roy Haynes, mamy kontrabas, George Duvivier, mamy wiolonczelę, na której zagrał tutaj Ron Carter i mamy Dolfiego. Tu w tym utworze otwierającym całość przede wszystkim grającego na saksofonie altowym. A więc alt, wiolonczela kontrabas, bębny. W roku 1960, kiedy ta płyta powstała, nagrana 15 sierpnia, takie podejście nie było, nie było oczywiste, nie było standardem. Dlatego też, kiedy czytamy recenzję tej płyty, kiedy czytamy recenzję z koncertów, z występów Dolfiego, porównywano go natychmiast, zaczęto porównywać go do Orneta Kolemana, Nie bezpodstawnie, bo przecież pamiętajmy, w grudniu 60. roku powstał album Free Jazz, Ikoniczna, symboliczna płyta dla całego nurtu Awangardowego i do nagrania płyty Fridges'a Ornette Coleman zaprosił oczywiście Erika Dolfiego. Sam Dolfi nie był tymi porównaniami tak do końca zachwycony i może również dlatego na przekór wszystkim swoją następną płytę, której dzisiaj też będziemy, będziemy słuchać, poświęcił Charlie'emu Parkerowi. Ale to jest, to jest następny rozdział. Chciałbym, abyśmy dziś posłuchali jeszcze jednego y, utworu z tej y, bardzo y, ważnej i arcyciekawej płyty, przełomowej płyty Out Der Dolfiego. Y, to będzie temat y, również, y, również lidera y, zatytułowany Siren. Tak jak kreska odróżnia rysownika od innych, tak sposób frazowania, ekspresji muzycznej charakteryzuje instrumentalistę. Pisze do nas niezawodny Ari. Jest coś pokrewnego w myśli i drodze poszukiwań u Dolfiego i u Coltrane'a. Jednak Dolfi jest tak charakterystyczny, Unikalny, że jego gra zdaje się emanować jego osobowością. Jest niczym charakter pisma, styl języka, wyrażania się. Wybitny technicznie, ale też wyrafinowany w muzycznej kreacji. Świetnie mm, powiedziane, bo charyzma Dolfiego, yy, która... Mm, łączyła, skupiała jak w soczewce właśnie jego warsztat z jego wrażliwością powoduje, że w tych nagraniach, których słuchamy, Dolfi jak, jakby niepodzielnie panuje jako lider, jako, jako ten mózg całości. No ma, a, a ma przecież u swojego boku no, prawdziwych tuzów sceny, sceny nowojorskiej w tym przypadku, tego środowiska nowojorskiego, z którego wyrósł, które chyba najlepiej rozumiało go wtedy na przełomie lat 50. i 60., kiedy jego talent tak wystrzelił, kiedy, kiedy jego koncepcje były tak, tak wyraziste. Dolfi to ciekawe, bo, bo utożsamiany był w Stanach, w Ameryce, zwykle z nurtem awangardowym, free jazzowym, a przecież jak wiemy i zaraz też to usłyszymy, wniósł do jazzu no, całe mnóstwo jakiejś własnej refleksyjności, własnej wrażliwości, które oczywiście mm, zawsze łączył z tradycją y, bopową, hard bopową. Świetnie słychać to w jego autorskich y, y, nagraniach i to też ważne, doceniono to y, później na Starym Kontynencie, gdzie przecież Dolfi znalazł, jak wiemy, jak pamiętamy, swoją ostatnią przystań. Wielokrotnie słuchaliśmy jego późnych nagrań europejskich, sk skandynawskich, no i przede wszystkim y, berlińskich. U nas dziś w tej pierwszej części album Out There, i to był drugi przykład z tej płyty, Sirene, temat Dolfiego, Ron Carter na wiolonczeli, George du du Duvivier na kontrabasie, Roy Haynes na bębnach. Nieoczywisty mm, skład, ta konfiguracja instrumentów, jeszcze raz to podkreślmy. No i Dolfi, Dolfi na klarnecie basowym, Dolfi na saksofonie altowym. No to teraz, zanim posłuchamy tej płyty tak zwanej Parkerowskiej, wyjątkowej, bo to, bo y, płyta, której poświęcimy dziś trochę czasu, album Far Cry, wyjątkowy także z tego, z tego względu, że Dolphy ponownie powrócił do układu kwintetowego, a do gry na trąbce zaprosił zjawiskowego trębacza, y, który zmarł kilka miesięcy później po tej sesji Bukera Little. Ale zanim to nastąpi, to proponuję teraz mm, właśnie taki, powiedzielibyśmy, klasyczny przerywnik, mianowicie spotkanie Dolfiego z Johnem Louisem. Z Johnem Louisem, wielkim amerykańskim aranżerem, kompozytorem, no i oczywiście pianistą, który zmarł w Nowym Jorku w marcu 2001 roku, czyli 25 lat dokładnie upłynęło od odejścia Johna Louisa. Po którego twórczość, po którego nagrania, płyty, sesje sięgamy w naszych dwójkowych pasmach, no i może to jest też pomysł, abyśmy znów do jego nagrań powrócili. Dziś tylko jedno z nich, ale za to Pełne, pełne uroku, jego temat Afternoon in Paris, zagrany w Nowym Jorku w roku 1969 września, więc jesteśmy dokładnie w momencie tym, kiedy Dolfi wydaje swoje płyty, a tutaj dołącza on do Takiego dream teamu możemy chyba tak powiedzieć o tym, o tym y, y, składzie y, Johna Louisa, bo mamy Dolfiego na saksofonie altowym i flecie, mamy Beniego Golsona na saksofonie tenorowym, Jimmy Duffrey, baryton, Herb Pameroy, trąbka, Gunther Schuler, y, Rożek f, y, francuski, John Lewis przy fortepianie, Jim Hall na gitarze. Na basie George Duvivier, Connie Kay, bębny, całość poprowadzona przez Arifa Mardena. Afternoon, afternoon in Paris. Eric Dolphy w niecodziennym towarzystwie, obok niego Benny Golson, Jimmy Jeffrey, John Lewis to jego zespół, jego formacja, Jim Hall na gitarze, to tylko niektórzy z tych najważniejszych, którzy wzięli udział wtedy w tych nagraniach Nowy Jork, wrzesień 1960 roku. Za nami m, temat Johna Louisa, Afternoon in Paris. I m, pamiętajmy, że m, pięć lat później weszli do y, studia, aby nagrać całą płytę, cały Long Play, John Lewis and Eric Dolphy play Kurt Weil. Płyta, y, której na pewno y, posłuchamy w niedalekiej przyszłości. No a dziś proponuję, abyśmy powrócili do tych autorskich y, poczynań y, Dolfiego. No i abyśmy, abyśmy sięgnęli teraz po album y, y, Far y, Cry. Y, y, Dolfi i jego następna y, płyta do udziału, w której zaprosił znakomitego trębacza Bookera. Little. Buker Little, przypomnijmy, zmarł w roku 1961, czyli tuż po tych nagraniach. Zmarł w momencie, odszedł w momencie, kiedy jego talent rozwijał się w sposób naprawdę niesamowity. Był w drugiej połowie lat 50. jednym z najbardziej obiecujących trębaczy. Znakomita technika, kryształowo czysta. Intonacja to podkreślali wówczas wszyscy, co więcej jego, jego wyobraźnia muzyczna zdecydowanie wykraczała poza, poza schematy, poza te powszechnie stosowane konwencje, zabiegi bibopu. No niestety, Booker Little zmarł bardzo młodo, bo w wieku 23 lat. co było szokiem dla całego środowiska. Posłuchajmy, jak grali mm, razem obok siebie Eric Dolphy i Booker Little w tym kwintecie z płyty e, Far e, Cry. Obok nich Jackie Bayard przy fortepianie. To będzie jego e, temat, to będzie oda dla Charliego Parkera, któremu cały album jest e, poświęcony. Ron Carter powraca z tym, że już teraz mm, z tym swoim pierwszym, najważniejszym instrumentem, czyli kontrabasem, a na bębnach Roy Haynes. Flet i trąbka w tej odzie dla Charlie'ego Parkera. Flet w rękach Erika Dolfiego, trąbka w dłoniach Bukera Little. Bookera Little, który, który zmarł niedługo po tych yy, nagraniach 5 października 1961 roku. Roku, mając zaledwie 23 lata. Z Dolphim rozumieli się bez słów, pozostawili nam nagrania zarówno studyjne, jak i koncertowe. Dziś ta sesja studyjna z 9 września 1960 roku. Nowy Jork i album Far Cry. Dolfi odszedł 3 lata później, w wieku zaledwie 36 lat, Zmarł w Berlinie, jak pamiętamy, cała historia wokół, wokół jego śmierci. Zmarł po nagraniu swojego najważniejszego, legendarnego albumu Out to Lunch, wydanego już po śmierci nakładem wytwórni Blue Note. Dziś na zakończenie jeszcze jedno, jeszcze jedna odsłona, jeszcze jeden utwór, tym razem Dolphy zagra na klarnecie basowym, a y, skład y, naszego kwintetu pozostaje bez zmian, czyli Booker Little na trąbce, Jackie Bayard przy fortepianie, Ron Carter na kontrabasie i Roy Haynes na y, perkusji i to będzie y, kompozycja także pianisty, Jackiego Bajarda poświęcona matce Charlie'ego Parkera, Eddie Parker, Mrs. Parker of Kay. C. Przemek Psikuta, pięknie dziękuję za dziś. Do usłyszenia.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 Obudź w sobie emocje na wiosnę. Wybierz się do Opery Krakowskiej na zmysłowy spektakl baletowy i miłosne Carmen. A już 23 kwietnia daj się poruszyć podczas premiery Toski Pucciniego. Zaplanuj też coś dla najmłodszych. Na dzieci w Operze Krakowskiej czekają kolejne odcinki warsztatów z cyklu Duszek w Operze i pełen humoru balet Kopciuszek. Sprawdź na www.opera.krakow.pl i wybierz coś dla siebie. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.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 Zapraszają organizatorzy Związek Producentów audio Video i Akademia Fonograficzna oraz partner wydarzenia Miasto Stołeczne Warszawa. Patronem Gali Fryderyki jest program drugi Polskiego Radia.